Nie znaczy to oczywiście, że nakreślona tu ewolucja odbyła się do końca w całej Słowieńszczyźnie. Wyśledzić ją udało się nam jedynie na Rusi i w Słowieńszczyźnie połabskiej. W tych krajach natomiast, które wcześniej przyjęły chrześcijaństwo, a więc w Czechach, w Polsce, a przede wszystkim w Słowieńszczyźnie Południowej, nie wiadomo na pewno, jaki stopień rozwoju pogaństwo zdążyło osiągnąć. Jest rzeczą wielce prawdopodobną, że w krajach tych pogaństwo upadło, zanim weszło w swoją ostatnią fazę rozwojową. Przemawia za tym zwłaszcza brak śladów świątyń, a nawet posągów bóstw na tych terenach. Wynika z tego, że kult pogański u Serbów, Czechów czy w państwie Piastów nie stał się instytucją państwową. Pozostał zespołem wierzeń ludowych koncentrujących się wokół lokalnych miejsc obrzędowych. Religią państwową natomiast miało stać się dopiero chrześcijaństwo. Rozdział drugi. Legendy i historia o Cyrylu i Metodym. Do tych to odległych czasów sprzed przeszło tysiąca lat odnosi się legenda opowiadana w polskich kołach dworskich i kościelnych w XII wieku podajemy ją najpierw tak, jak ją zanotował pierwszy, nieznany nam z imienia, kronikarz polski, zwany Gallem. Był mianowicie w grodzie Gnieźnie, które w słoweńskim tłumaczy się gniazdo, książę imieniem Popiel, mający dwóch synów. Przygotował on zwyczajem pogańskim wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą zaprosił bardzo wielu swych dostojników i przyjaciół. Zdarzyło się zaś, w myśl ukrytej woli Boga, że przybyli tam dwaj goście, którzy nie tylko, że nie zostali zaproszeni na ucztę, lecz nawet odpędzeni w krzywdzący sposób od wejścia do grodu. I kierując się na podgrodzie, przybyli szczęśliwym przypadkiem przed domek oracza wspomnianego księcia urządzającego ucztę dla synów. Ów zaś biedak, pełen współczucia, zaprosił owych przybyszów do swej chatki, i najuprzejmiej roztoczył przed nimi obraz swego ubóstwa. A oni, chętnie przychylając się do zaprosin ubogiego i wchodząc do gościnnej chaty, mówią mu Ciesz się zaiste i żeśmy przybyli i obyś z naszego przybycia pozyskał obfitość dobra wszelakiego, a z potomstwa honor i sławę. Mieszkańcami gościnnej chaty byli piast syn Hościszka i żona jego rzepka. Z wielkim wylaniem serca wedle możności starali się oni spełniać życzenia gości, a zauważając ich roztropność, gotowali się pewien poufny zamysł, jaki mieli wykonać za ich doradą. Gdy usiadłszy wedle zwyczaju, rozmawiali tak o bardzo wielu rzeczach, a przybysze zapytali, czy mają jaki napój, gościnny oracz odpowiedział – Mam beczułkę sfermentowanego piwa, które przygotowałem na postrzyżyny jedynego mojego syna, jakiego mam. Lecz cóż to znaczy taka odrobina, jeśli chcecie, to pijcie. Postanowił bowiem ów ubogi wieśniak urządzić skromny posiłek przy sposobności postrzyżyn swego malca i zaprosić paru równie ubogich przyjaciół, nie na ucztę, lecz raczej na skromne śniadanie. To też Karmił prosiaka, którego przeznaczał na ową potrzebę. Każą tedy piastowi pewni siebie goście nalewać piwo, o którym dobrze wiedzieli, że przez picie nie ubędzie go, lecz przybędzie. I opowiadają istotnie, że piwa tak ogromnie przybywało, iż napełniono nim wszystkie wypożyczone naczynia i jakie tylko znaleziono próżne na uczcie u księcia. Polecają też zabić wspomnianego prosiaka, którego mięsem, jak wieść niesie, napełniono ku ogólnemu zdumieniu dziesięć naczyń zwanych po słowiańsku cebry. Zobaczywszy więc piast i rzepka, te cuda, co się działy, domyślali się w tym jakiejś wróżby dla syna. I już zamierzali zaprosić księcia i jego biesiadników, lecz nie śmieli wpierw, nim się o to nie poradzą wędrowców. Po cóż zwlekać? Za radą więc gości i ich poleceniem, pan, ich książę i jego wszyscy współbiesiadnicy zaproszeni zostają przez kmiotka piasta, a zaproszony książę wcale nie uważał sobie za ujmę zajść do chaty swego wieśniaka. Urządziwszy zwyczajową ucztę i pod dostatkiem przyrządziwszy wszystkiego, gościeowi postrzygli chłopaka i nadali mu imię Siemowita. Anonim, tak zwany GAL, Kronika Polska, Przekład i Opracowanie R. Grodeckiego, Kraków 1923. Łatwo zauważyć, że w przytoczonej legendzie mieszają się dwa elementy. Miejscowa stara tradycja o ubogim piaście przodku późniejszej dynastii książąt i królów polskich oraz nowe szczegóły pochodzenia kościelnego. Do tych ostatnich wyraźnie należy opowieść o cudownym rozmnożeniu piwa i mięsa wzorowana na ewangelicznych cudach Chrystusa, w szczególności na cudzie w kanie galilejskiej. Świadectwem dawnego obyczaju Słowian Pogańskich wydaje się natomiast wzmianka o obrzędzie postrzyżyn, który miał polegać na obcinaniu po raz pierwszy włosów siedmioletniemu chłopcu i nadawaniu mu przy tym imienia. Tak więc Legenda o piaście opowiedziana przez Galla składa się z treści dawnej przekazywanej ustnie z pokolenia w pokolenie oraz z później dodawanych szczegółów. Takie są zresztą losy każdej legendy, że z biegiem czasu zmienia ona swą pierwotną postać. Nasza legenda nie przestała też rozwijać się z chwilą jej pierwszego zapisania. Następne pokolenia Wciąż jeszcze dodawały do niej coś nowego. Odmieniały niektóre szczegóły, przenosiły gdzie indziej miejsca akcji. Przemiany te dokonywali się jeszcze w czasach bardzo nam bliskich, bo w XIX wieku. Wtedy przybrała ona następującą postać. Rzecz dzieje się już nie pod gnieznem lecz pod Kruszwicą, gdzie miał się znajdować zamek księcia Popiela. Na zamku tym a ściślej w wieży zwanej mysią miał Popiel ponieść okrutną karę za swe zbrodnie został on mianowicie zjedzony przez myszy które rozmnażały się z taką szybkością że nie było przed nimi obrony na dni bezpośrednio po katastrofie Popiela przypadły właśnie postrzyżyny syna ubogiego kolodzieja Piasta na uroczystość przygotował on trochę napoju i jadła dla zaproszonych sąsiadów Tymczasem niedaleko od piastowej chaty zebrał się lud na wiec celem wyboru nowego księcia. Zmęczeni długimi sporami wiecownicy, zwiedziawszy się o uczcie u piasta, zaczęli na nią tłumnie ściągać. Gościnny kolodziej wszystkich uprzejmie przyjmował, ale stopniowo i jego, i zwłaszcza gospodarną jego żonę żepichę, ogarniało przerażenie. Wiedzieli bowiem, że nie zdolają tylu ludzi nakarmić i napoić. Zwierzyli się ze swym zmartwieniem dwom tajemniczym pielgrzymom, którzy już wcześniej przybyli pod ich dach. Ci zaś uspokoili gospodarzy i polecili im częstować gości bez obawy, aby czegokolwiek miało zabraknąć. I rzeczywiście nie ubywało w stągwiach napoju, ani w misach jadła. W wesołym nastroju odbył się obrzęd postrzyżym, którego dokonał jeden z pielgrzymów, wypowiadając nad chłopcem niezrozumiałe dla obecnych słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszczęcie imieniem Siemowita. Nie zastanawiali się jednak długo goście nad tym tajemniczym odmienieniem zwykłego obrzędu. Zachwyceni przyjęciem, jakiego doznali, okrzyknęli Piasta księciem. Jeśliś tak dobrym gospodarzem, że z małego tyle zebrać potrafiłeś i nas ugościć, równie dobrze będziesz gospodarzył całym krajem. Bądź księciem naszym. Tak to nieznani pielgrzymi, którymi byli apostolowie Słowian Cyryl i Metody, przyczynili się do powołania na tron Polski Piasta i jego potomków. Oto jak wygląda w nowożytnej wersji ta miła legenda. Czytając dalej, stwierdzimy, że późniejsze dodatki, a zwłaszcza wprowadzenie postaci Cyryla i Metodego, są czym wymysłem. Cyryl i Metody nie chodzili po Polsce północnej i nie mogli chrzcić Siemowita. To, że trafili do legendy o Piaście, jest wyrazem kultu, jakim cała Słowiańszczyzna otaczała właśnie w XIX wieku te dwie postacie. A ponieważ w dziejach chrystianizacji Słowian odegrali oni bardzo doniosłą i pouczającą rolę, przeto musimy się z ich rzeczywistą działalnością dokładnie zapoznać. Spośród Słowian cieszących się samodzielnym bytem politycznym, najwcześniej zetknęli się z chrześcijaństwem Słowianie południowo-zachodni, to znaczy ci, którzy pierwsi stanęli w obliczu grożącej im ekspansji niemieckiej. Napór na wschód najpotężniejszego we wczesnym średniowieczu państwa, jakim było początkowo Cesarstwo Karola Wielkiego panujące nad obszarami dzisiejszej Francji Niemiec oraz części Włoch był bowiem uzasadniany dążeniem do rozszerzenia wpływów chrześcijaństwa Podbijane przez Cesarstwo kraje otrzymywały organizację kościelną Od władców ziem uzależnianych ale zachowujących odrębność Żądano również często przyjęcia chrztu, który w tych razach był równoznaczny z uznaniem zwierzchnictwa cesarskiego. Według panujących we wczesnośredniowiecznym świecie chrześcijańskim poglądów, cesarz był bowiem wraz z papieżem najwyższą władzą całego chrześcijaństwa. Państwo Karola Wielkiego, które szczyt swej potęgi osiągnęło na przełomie VIII i IX wieku, Rozpadło się już w roku 843 na trzy części. Część wschodnia, nazywana początkowo państwem wschodniofrankijskim, a znacznie później Niemcami, stała się rychło bezpośrednim sąsiadem Słowian. Toteż w dwa lata po wspomnianym podziale, w roku 845, widzimy na dworze wnuka Karola Wielkiego, króla Ludwika Niemca, czternastu plemiennych wojewodów z ziem czeskich, którzy przybyli do Rady Zbony celem przyjęcia chrztu. Czy datę tę należy uważać za początek chrystianizacji Słowian czeskich? Bynajmniej. Chrzest przywódców słowiańskich w Ratyzbonie Zbonie nie był w gruncie rzeczy aktem religijnym, lecz politycznym. Był potrzebny królowi niemieckiemu jako forma uznania jego zwierzchnictwa. Na praktycznym wyznawaniu nowej religii przez owych wodzów a tym bardziej na szerzeniu chrześcijaństwa wśród całej ludności słowiańskiej wcale królowi nie zależało. Metoda narzucania nowej wiary książętom słoweńskim przy jednoczesnym braku zainteresowania dla działalności misyjnej w ich krajach była przez długi czas charakterystyczna dla Niemców. Jeszcze nawet kilka wieków później, mimo że czasy i pojęcia już się zmieniły, będziemy się spotykali ze stosowaniem tej samej metody, w odniesieniu do Słowian nadbałtyckich najdłużej, bo aż do XII wieku, pozostających w pogaństwie. Wtedy to misjonarz Pomorza Zachodniego, biskup Otto, nie mógł wyjść ze zdumienia, jak zaniedbana jest akcja misyjna na ziemiach słowiańskich podporządkowanych arcybiskupom magdeburskim. Jeżeli jednak łatwo zrozumieć obojętność niemieckich panujących wobec tej sprawy, to niewątpliwie budzi zdziwienie współczesnego czytelnika postawa dostojników kościelnych, biskupów niemieckich, którzy nie korzystali z politycznego sukcesu króla, by kraj nowo ochrzczonego księcia objąć gęstą siecią placówek misyjnych. Aby to zrozumieć trzeba pamiętać, że Kościół ówczesny różnił się bardzo zarówno od organizacji pierwszych chrześcijan, jak i od kościoła późniejszego, zależnego ściśle od papieża, a niezależnego od władzy świeckiej. W okresie, o którym mówimy, istniała natomiast silna więź między organizacją państwową a kościelną. Biskupów mianował na ich stanowiska panujący, który przy wyborze kandydatów brał pod uwagę nie tyle ich żarliwość religijną, co przydatność polityczną że zaś do dostojeństw kościelnych były przywiązane wielkie nieraz dochody, więc i ubiegali się o nie niekoniecznie ludzie mający powołanie do stanu duchownego. Stąd znaczna część, jeżeli nie większość biskupów niemieckich, traktowała sprawę chrystianizacji ziem pogańskich jedynie jako narzędzie rozszerzania niemieckich wpływów politycznych. Wśród tych zaś przedstawicieli kościoła Którzy rzeczywiście uważali się za sługi prawdy objawionej i których celem było istotnie szerzenie chrześcijaństwa, panowały dziwne poglądy na metody, jakie należy stosować. Nie rozumieli oni mianowicie konieczności przekonywania pogan o wartościach nowej religii. Zdawało im się, że prawda religii Chrystusa jest dla wszystkich ludzi oczywista i ci, którzy tkwią w pogaństwie, Czynią tak jedynie przez złośliwość z tu szatana. Toteż za właściwy środek nawracania uważano rozkaz i zagrożenie karami. Jednym słowem przymus. Nie widziano natomiast potrzeby nauczania ludu ani tłumaczenia mu zasad nowej wiary. Konsekwencją tego był tak na pozór niedorzeczny fakt, że od kierowanych na ziemię słowiańskie księży nie wymagano nawet znajomości miejscowego języka. Tam więc, gdzie w ciągu IX wieku poszczególne ludy słowiańskie wchodziły w zasięg oddziaływania politycznego Niemiec, następowały zazwyczaj tylko dwa akty nie mające w praktyce znaczenia religijnego. Pierwszym aktem, o którym już mówiliśmy, był chrzest książąt, oznaczający ich uległość wobec Niemiec, Drugim było formalne włączenie ziętych książąt do najbliższej diecezji niemieckiej, co oprócz znaczenia politycznego miało też gospodarcze, gdyż dany kraj był odtąd zobowiązany do świadczeń materialnych na rzecz biskupa. W kulturze i życiu religijnym tak schrystianizowanego kraju nieprędko się coś istotnego zmieniało. Lud w dalszym ciągu o chrześcijaństwie nic nie wiedział, Ochrzczeni zaś książęta, czasem brali ze sobą jakiegoś kapelana i budowali mu kościółek, nieraz jednak również pozostawali jeszcze na długo przy wierze przodków. Z pierwszą rzeczywistą misją chrześcijańską zetknęli się dopiero w drugiej polowie IX wieku Słowianie należący do największego ówczesnego państwa słowiańskiego, zwanego w historii państwem wielkomorawskim. Co charakterystyczne, Misja ta nie była dzielem niemieckim. Państwo wielkomorawskie istniało już na pewno w początkach IX wieku. Czytamy o nim w źródłach już pod rokiem 822, a w roku 830 pojawia się książę Moimir, uważany za założyciela panującej tam następnie dynastii Mojmirowiców. Zetknięcie się Morawian z potęgą cesarstwa doprowadziło do chrztu Mojmira oraz przyniosło formalne zaliczenie jego państwa do niemieckiej diecezji w Passawie Passau. Stosunkowo silne i duże państwo Moimirowiców, obejmujące w końcu IX wieku prócz właściwych moraw także ziemie czeskie, panonię, Słowację, a na północy zapewne Łużyce, Śląsk i kraj nad Górną Wisłą, stawiało skuteczny opór wpływom niemieckim, opór tak orężny, jak i dyplomatyczny. Następca Moimira Rościsław, obawiał się mimo to, aby chrześcijaństwo nie przyniosło z sobą także całkowitej zależności od Niemiec. Postanowił jednak zapobiec temu nie przez walkę z chrześcijaństwem, lecz przeciwnie, przez jego upowszechnienie w kraju, bez korzystania w tej akcji z pomocy duchowieństwa niemieckiego. Korzystając z okazywanej dotąd obojętności Niemców wobec potrzeb misyjnych w krajach słowiańskich, Rościsław zwrócił się w roku 862 do Bizancjum o przysłanie misjonarzy. Książę kładł przy tym nacisk na to, aby misjonarze ci znali język słowian. Cesarz bizantyjski prośbie oczywiście nie odmówił, gdyż sprawa ta leżała także w jego politycznym interesie i skierował na morawy dwóch braci Greków z Salonik, Konstantyna i Metodego. Wybór ten był nadzwyczaj szczęśliwy. Konstantyn był jednym z najuczeńszych ludzi w państwie bizantyjskim, dobrze widzianym na dworze cesarskim. Bracia pochodzili z Salonik, Miasta o poważnym odsetku ludności słowiańskiej. Od dzieciństwa więc znali język Słowian. Mieli też już pewne doświadczenie misyjne. Kilka lat przedtem bawili bowiem w podobnym celu u Hazarów. Najważniejsze jednak było to, że Konstantyn oddawał się już od pewnego czasu studiom nad językiem Słowian i stworzył alfabet do tego języka przystosowany, zwany glagolicą. Umożliwiło to braciom w czasie przygotowań do misji przetłumaczenie Ewangelii, psałterza i tekstów modlitw liturgicznych. Tak uzbrojeni znaleźli się bracia w roku 863 w państwie Rościsława. Nie wiemy, czy w pierwszych latach pobytu na Morawach misja ta osiągnęła wielkie sukcesy. Sądzimy raczej, że niewielkie. W każdym jednak razie Konstantyn i Metody, odprawiając mszę po słowiańsku i nauczając lud w jego własnym języku, dystansowali księży niemieckich, którzy ani nie chcieli, ani nie potrafili posługiwać się mową zrozumiałą w tym kraju. Słabość natomiast braci polegała przede wszystkim na małej liczebności misji. Żaden z nich nie był biskupem, nie mogli więc wyświęcać nowych księży, ani udzielać wszystkich sakramentów. Poza tym natrafili na niespodziewane komplikacje polityczne. W roku 864 książę Rościsław wdał się w konflikt zbrojny z Niemcami, został pokonany i musiał zaprzysiąc wierność Ludwikowi Niemieckiemu. W tych warunkach książę Morawski nie mógł misji otoczyć należytą opieką, nie chcąc na razie drażnić Niemców. Parę lat później Wybuchł ostry konflikt między głową kościoła bizantyjskiego, patriarchą Focjuszem, a papieżem. Dalo to dodatkowy atut w rękę duchowieństwa niemieckiego, które misję pochodzącą z Bizancjum oskarżało o herezję. Przyszło do tego, że braćmi zainteresował się papież i kazał im stawić się przed swoje oblicze. Porozumienie z papieżem było dla rozwoju misji słowiańskiej konieczne. Rozcisława nie stać było na zrywanie z Rzymem, a misjonarzom w myśl obowiązujących przepisów kościelnych potrzebne było zezwolenie papieskie na działalność poza obrębem własnej diecezji, czyli tzw. licencja misyjna. też Konstantyn i Metody niezwłocznie udali się w podróż. W drodze do Rzymu bracia zatrzymali się w Wenecji. Nie spotkali się tam z dobrym przyjęciem. Zgromadzeni właśnie na jakimś synodzie okoliczni biskupi rzucili się na nich z oburzeniem. Jakie to stworzyliście dla Słowian księgi i jakich nauczacie? wołali. Przecie Bóg trzy tylko języki wybrał: hebrajski, grecki i łaciński. Także i w Rzymie mimo uroczystego i uprzejmego przyjęcia tłumaczono braciom to samo. Nie godzi się używać do służby Bożej, Żadnego języka prócz hebrajskiego, greckiego i łacińskiego. Uczony Konstantyn sięgał w odpowiedzi na to do rozlicznych argumentów i uzasadniał prawo do używania miejscowych języków w liturgii kościelnej. Choć przeciwników nie przekonał, to jednak papież Hadrian II zaakceptował jego stanowisko. W warunkach, gdy trwała ostra walka Rzymu z kościołem greckim, ci greccy misjonarze, którzy zjawili się z uznaniem władzy papieskiej, byli zbyt cenną zdobyczą, aby ich odpychać. To też papież okazał braciom łaskawość, przyjął od nich przywiezione słowiańskie księgi liturgiczne, poświęcił je i złożył na ołtarzu w jednym z kościołów. Polecił następnie biskupom ze swego otoczenia, wyświęcić na księży przybyłych z misjonarzami ich uczniów słowiańskich. Pobyt braci w Rzymie przeciągnął się na rok. Konstantyn podupadł na zdrowiu i zrezygnował z dalszej działalności misyjnej, wstępując do jednego z rzymskich klasztorów, w którym przybrał imię Cyryla. Niebawem też zmarł 14 lutego 869 roku. Legenda przekazała te jego ostatnie słowa skierowane do brata. Oraliśmy, bracie, jeden zagon, a teraz go opuszczam i odchodzę, albowiem skończyły się moje dni. Ty więc nie porzucaj pracy, bo przez nią osiągniesz zbawienie. Monumenta Polonie Historyka, tom pierwszy Udał się tedy znów metody na ziemię słowiańskie, zaopatrzony w list papieski, który zdejmował z niego zarzut herezji, uprawniał do odprawiania nabożeństw w języku słowiańskim i polecał misjonarza opiece książąt. Ci jednak odesłali niebawem Metodego z powrotem do Rzymu z żądaniem, aby papież wyłączył tereny objęte misją Metodego spod władzy biskupów niemieckich. W istniejącej bowiem sytuacji ani metody nie mógł swobodnie rozwijać swej działalności, której przeciwstawiało się duchowieństwo niemieckie, ani książąt nie mogła zadowolić sama misja w języku słowiańskim, jeśli by ona nie miała prowadzić do zrzucenia zależności ich krajów od Niemiec. Papież i tym razem ustąpił. Powołując się na to, że w starożytności, przed upadkiem Cesarstwa zachodnio zachodnia część półwyspu Bałkańskiego należała do zniszczonej później diecezji syrmijskiej, wskrzesił teraz tę diecezję jako metropolię obejmującą całe państwo Wielkomorawskie i Panonię, a na jej pierwszego arcybiskupa powołał Metodego. Równocześnie akty cesarskie poddające te ziemię pod władzę biskupów niemieckich zostały unieważnione. Przeciw tym decyzjom arcybiskup Zalcburski natychmiast zaprotestował. Ale też zdawało się, że na tym się skończy. Moment bowiem był dla sprawy morawskiej bardzo dogodny. Król Ludwik Niemiecki walczył właśnie wewnątrz państwa z buntującymi się synami. Następnie zajęło go powstanie Słowian nadlabskich. później zapadł poważnie na zdrowiu, a gdy po kilku miesiącach wyszedł wreszcie z ciężkiej choroby, rozpoczęła się wojna niemiecko-francuska. Biskupi bawarscy nie mogli więc liczyć na interwencję królewską w walce z Metodym, i wyglądało na to, że nowo kreowany arcybiskup słowiański najpoważniejsze trudności ma już za sobą. Tymczasem tak pomyślna sytuacja uległa raptownej zmianie. W roku 870 przeciw Rościsławowi wystąpił jego bratanek Świętopelk, który zwrócił się o pomoc niemiecką. Rościsław poniósł klęskę, dostał się do niewoli i skazany na oślepienie został zamknięty w jakimś klasztorze niemieckim, po czym słuch o nim zaginął.